szczęśliwa trzynastka to ta ilość nowych odmian które w tym roku hodowla roślin strzelce przyniosła na rynek a właściwie to na nasze pola i o tym rozmawiam z Markiem Lutym na Agrotechu w Kielcach co to za odmiany? bo 13 to aż się prosi, żeby dopowiedzieć do że to szczęśliwa liczba tak, tak, trzynastka, no tyle w tym roku co było, zarejestrowało odmian hodowli roślin strzelce w większości są to odmiany gatunków jarych Pszenice, dwa jęczmiona, dwa owsy, e, dwa pszenżyta jary, do tego jeden bobik, e, niskotaninowy no oraz bardzo ważne odmiany dla nas, dwie nowe odmiany pszenicy ozimej oraz dwie odmiany rzepaku ozimego, w tym jedna odmiana populacyjna jedna odmiana mieszańcowa. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. 13 to już jest naprawdę imponująca liczba rejestracji w jednym roku. Jest to też kontynuacja tego trendu, który mamy w tej chwili w naszej hodowli. W zeszłym roku 12 odmian, jeśli dobrze pamiętam, rok poprzedni też 12 odmian. Widać, że efektywność jest w prac hodowlanych. Teraz trzeba tylko tę odmianę odpowiednio spozycjonować, dobrze wprowadzić na rynek, tak aby e, jak największa liczba rolników mogła korzystać z postępu biologicznego, który wprowadzają te nowe odmiany. Obok nas wisi plakat z owsem bingo, który jest absolutnie niezastąpiony i dla no, przytłaczającej większości rolników, którzy, których się spotyka, z którymi się rozmawia, no, owies, czyli bingo, odmiana, którą zawsze wybierają. No to co jeszcze mogliście zrobić, żeby aby wyhodować jeszcze lepszą odmianę. Bingo podniosło poprzeczkę, jeśli chodzi o wymagania do owsa na niebałtyczny poziom. Odmiana, która od dobrych już kilku lat na rynku dominuje bezsprzecznie, bo prawie połowę rynku to stanowi jedna odmiana, to się w żadnym gatunku zbożowym odkąd pamiętam a śledzę historię rynku nasionego no, od początku lat dwutysięcznych. Tego nawet odkąd najstarsi górale pamiętają, nie było, prawda? Może jak było jedno odmiana. W ogóle w rejestrze to wtedy była pełna dominacja. No ale na sukces Bingo składa się kilka, kilka przyczyn. Wierność planowania, No bo jednak cały czas w czołówce, najlepiej planujący odmian w każdym z rejonów. Wczesność. To jest bardzo wczesna odmiana. a Dobrze sobie radzi z naszym zmiennym klimatem. I w mokrym roku i w suchym roku. Ona zawsze świetnie plonuje. Zresztą Bingo bardzo szeroko badaliśmy w całej Europie. I wyniki były dobre od Hiszpanii, przez Francję, Niemcy, Austrię, Białoruś czy Litwę także skrajnie różne klimaty, a mimo wszystko bingo dzięki tej swojej elastyczności bardzo ładnie planowało we wszystkich tych doświadczeniach. I tak samo jest w Polsce, od wschodu do zachodu, od północy na północ, rolnicy, którzy stawiają na bingo są zadowoleni, do tej odmiany wracają i my na siły nie mamy zamiaru nikogo przekonywać, żeby tą strategię zmieniał. Bingo ma jedną z cały czas najwyższych mas tysiąca nasion. E, bardzo delikatną łuskę, czyli de facto nasiona owsa, które są e, niosą tą energię i wartość odżywczą stanowią dużo większy odsetek zbieranego plonu niż w odmianach o wyższej zawartości łuski co przykłada się bezpośrednio później na efekty czy to w przyrostach, czy to na benefitach dla konsumentów, jeśli ziarno owsa jest przeznaczane na cele typowo spożywcze. Rynek zna, eksporterzy także znają tą odmianę popyt jest nie tylko w kraju, ale i za granicą dzięki temu rolnicy, którzy produkują bingo nie mają problemu ze sprzedażą tego surowca. No i to jest taki cykl zamknięty, samo na się, odmiana świetnie plonuje, rynek chce ją kupować, dobrze płaci, wszyscy są zadowoleni. No to co można było zrobić jeszcze lepiej, aby wyhodować dwie nowe odmiany? Ciężko jest wyhodować coś lepszego. W tej sytuacji? Nowe odmiany muszą nosić coś, aby w ogóle zostały wpisane do Krajowego Rejestru. Zazwyczaj urząd, jakim jest coboru, patrzy przede wszystkim z perspektywy plonu. I tak te nowe odmiany w doświadczeniach ten plon wnoszą wyższy, ale nie zawsze wszystkie przyjmują się u rolników, ponieważ, no może znowu wrócę do Bingo, bo Bingo łączy w sobie ileś tych cech pozytywnych w jednej odmianie. Ciężko jest znaleźć odmianę, która spełnia te wszystkie oczekiwania rolnika. Oczywiście są odmiany o potencjalnie wyższym plonie, ale nie we wszystkich stanowiskach, nie we wszystkich eronach. I Wydaje mi się, że tutaj sukcesem Bingo jest to, że to trzyma bardzo dobry, wysoki poziom, ale jest elastyczne. A inne odmiany muszą to udowodnić, tak, muszą wejść w szerszą produkcję, w szerszą sieć doświadczeń, żeby pokazać, że są godnym następcą Bingo. Potencjalnych, godnych następców Bingo mamy wiele. Ale jeszcze rynek musi zaakceptować to, że któraś z odmian ma szansę godnie zastąpić bingo. Chociaż powiem szczerze, nie wiem, czy w bliskiej przyszłości jakakolwiek odmiana w jakimkolwiek gatunku powtórzy tak duży sukces, jaki odniosło bingo w Polsce. To jeśli przyjąć bingo za takiego rekordzistę w ofsie, prawdopodobnie niekwestionowanego mistrza jeszcze przez kilka sezonów, to czy macie kandydata w innej roślinie może, który byłby takim bingo 2, bingo bis? Jest taka odmiana, która już w zeszłym roku wzbudziła duże zainteresowanie na rynku, to jest pszenica euforia. Pszenica Ozima euforia. Odmiana, która podobnie jak bingo, łączy w sobie całą masę bardzo pozytywnych cech z taką intensywnością, jaka do tej pory właściwie nie była spotykana. Ja w swojej karierze i moi koledzy z hodowcy też to potwierdzają, że do tej pory trudno było znaleźć odmianę pozbawioną wad. Na tę chwilę możemy powiedzieć, że euforia jest to odmiana pozbawiona wad. Świetnie plonuje, zarówno w roku o ostrej zimie, ponieważ ma bardzo wysoką zimotrwałość od 5,5 do 6 nawet jak było to ocenione przez Sobor w 2016 roku. Plon zawsze bardzo dobry, odporność na wyleganie bardzo dobra. Świetna jakość, bo prak praktycznie jest to bardziej elitarna niż A klasowa pszenica. Dobra odporność na choroby grzybowe, wszystkie podstawowe na poziomie powyżej wzorca. Odporność na porastanie, jedna z najlepszych w Polsce. Tolerancja na zakwaszenie gleb, jedna z najlepszych w Polsce. Przyzwoita masa tysiąca nasion. Tolerancja na różne terminy siewu. No naprawdę mógłbym tak wymieniać bez końca. Zresztą tolerancja na wahania cen by się przydała. No, ale na to niestety hodowcy nie mamy w tym. To już yy, do rynku. Tak proszę się, proszę się udać do, do podmiotów skupujących. I jeśli przeanalizujemy te wszystkie pozytywne cechy i... Spakujemy to w jedną odmianę, to rzeczywiście Euphoria ma potencjał na bycie takim bingo tylko na rynku pszenicy. Zobaczymy w tym roku. Zainteresowanie jest duże, rolnicy pytają o dostępność już, już chcą się zapisywać. Współpracujemy z wieloma firmami nasiennymi. Wywołaliśmy produkcję nasienną na takim poziomie, aby każdy zainteresowany rolnik mógł te nasiona w tym roku dostać. Bo w tamtym roku nasiona dla rolników nie były dostępne. Wszystkie nasiona, które wyprodukowaliśmy zostały sprzedane firmom nasiennym do dalszej reprodukcji.